Agaton Diller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 73 Po rewizji zapakowali mnie do samotnego, mocno zakratowanego numeru i postawili warte pod drzwiami. Rzuciłem się na sowkę, która się w numerze znajdowała i pogrążony w smutnych myślach i obawach odpoczywałem przez długi przeciąg czasu, aż dopóki serce moje nie nabrało hartu i nie przygotowało się na nowe śledztwa i prześladowania. Wstałem, już spokojny w sobie i gotowy spotkać najgorsze znęcanie się. Cóż zresztą przykrzejszego spotkać mnie mogło? Cóż okropniejszego dla mnie, jak wygnanie i niewola żołnierska? Może mnie pałkami obiją? Ha! Trzeba cierpieć, a cierpienia zwiększą tylko moją miłość do Polski. Myśli moje spoważnieją i nabiorę doświadczenia, bo już tak chciało mieć prawo Boże, że i złe na coś przydać się może. Jakiekolwiek więc następstwa przyzwyczajenie moje do pisania sprowadzi, chociażby kijami drukowali na plecach moje notaty, jestem już gotowy, spokojny i pewny siebie. Chodząc po numerze na żółto malowanej ścianie spostrzegłem wiele napisów. Czytałem je. Były to nazwiska naszych więźniów stanu, Którzy w przejeździe do Syberii W Kazaniu odpoczywali A dla jadących I idących za nimi Zostawili ślady swego tutaj Pobytu Czytałem Wczytywałem się w te imiona i nazwiska Jakbym miał Ciekawą kartę historii naszej Przed sobą Rozwartą Ten przejeżdżał o północy Owi o świcie Inni długo tu siedzieli, a wszyscy boleść swoją wieźli na białe równiny Syberii. Między nazwiskami było także imię Karola Klatta, który zmęczony długiem więzieniem w Cytadeli, strudzony kajdanami i podróżą, idąc do wojska w Syberii, umarł w kazańskim Lazarecie, 1846 roku Karol Klat należał do liczby tych szlachetnych młodzieńców którzy głowę i serce i wszystkie chwile swojego życia poświęcili pracy narodowej wzbudzali ducha i miłość ojczyzny i przygotowali umysły do trudnej już organicznej pracy o niepodległość Polski umysł światły, zniosła fantazja, zrobiły go poetą. Czytałem dawniej kilka jego wierszy w pismach periodycznych. Narzeczoną jego była Anna Rogalewiczowna, zacna dziewica, która pojmowała duszę Karola i wspólnie z nim pracowała dla Polski. Aresztowanie Karola zerwało dzień uroczysty ich ślubu. Karol Siedział w cytadeli, a Anna po całych dniach chodziła wokoło murów więziennych i tęskno, jakby za duszą wydartą, spoglądała w zamalowane okna więziennego gmachu. Starania jej zrobiły to, iż mogli się porozumiewać – Karol przez okno rzucał jej bileciki, a Anna nieznacznie podejmowała je i wykonywała jego polecenia. Pewnego razu bilecik umieszczony w gałce chlebowej, którą Anna właśnie podejmowała, wydarto jej z ręki i Annę aresztowano. W karteczce były napisane nazwiska, które Annie polecono ostrzec, iż komisja śledcza podejrzewa i śledzi je i żeby byli gotowi schronić się za granicę badali Anne o różne szczegóły, ale na próżno pisałem gdzie indziej że storożenko sponiewierał ją splugawił słowem, ale te ją kopał nogami i że taż sama dziewica wypuszczona z więzienia. Na kilka godzin przed śmiercią wkrótce Bogu ducha oddała. Karol wiedział o uwięzieniu Anny, lecz nie wiedział o jej śmierci. Przy wysłaniu go z Warszawy powiedzieli mu urzędnicy, iż narzeczona jego została uwolniona i wstąpiła do klasztoru. Pocieszony w taki sposób, wędrował obciążony łańcuchami na służbę przymuszoną, w dalekie kraje, lecz zdrowie jego nadwątlone coraz bardziej psuło się ciało niszczało kilku kolegów jego z cytadeli z którymi był razem do jednego łańcucha przykuty musieli go zostawić w lazarecie w kazaniu i miał bowiem już sił do dalszej drogi tutaj umarł. Nie wiedząc o tem, iż na łonie Boga zobaczy świętą duszę swojej narzeczonej, Bóg łaskawy oboje zabrał do siebie. Przeglądając moje rzeczy, znalazłem między nimi ołówek, cokolwiek papieru i tytoniu, których jakimś dziwnym zdarzeniem nie zabrali mi podczas rewizji. Niezważając na to, że świeżo zostałem notat moich pozbawiony, zacząłem ołówkiem pisać, prowadząc dalej dziennik swojej podróży. Z cytoniu także skorzystałem. Robiłem papierosy i ciągnąc z nich dym przygotowałem się na odpowiedzi i tłumaczenia, które z powodu zabranych notat będę musiał złożyć. Żołnierz na warcie doniósł, iż palec gara. Przybiegł więc natychmiast pod oficer do numeru i żądał oddania tytoniu. Nie dałem. Za nim przyszedł oficer i nalegając o oddanie tytoniu, pytał, jakie to papiery w buty zaszyłem. Śmiejąc się, rzekłem, że bardzo ważne, że za odkrycie ich powinien spodziewać się czynu lub przynajmniej gwiazdy na piersi. Nie mógł się ode mnie nic dowiedzieć i nie otrzymawszy tytoniu wyszedł z numeru. Nazajutrz przywołał mnie komendant placu do swojej kancelarii i badał mnie o treść moich notat, które jakiś doktor Polak tłumaczył mu na język moskiewski. W notatach nie zauważali nic przeciwnego prawu i nie pociągnęli mnie do odpowiedzialności, a komendant kazał oficerowi zwrócić mi fajkę, tytoń, dozwolił palić w numerze i przechadzać się po dziedzińcu. Widać, że był rozsądny i dobry człowiek, jak inni Moskale nie chciał kłamać dla swojej korzyści i z małej rzeczy robić wielkiej sprawy. Oficerek, niekontent z takiego końca, szedł za mną do numeru, spoglądając żałośnie na swoje piersi. Uspokoiłem się już zupełnie i na dziedzińcu odwachu rozmawiałem z wojskowymi aresztantami, a przez szczeliny furtki przypatrywałem się przechodzącym ulicą. Z okien miałem widok na szeroko, i wspaniale rozłożony Kazań Kazań po Petersburgu i Moskwie Należy do największych i najpiękniejszych miast Rosji Po niedawnym pożarze gruntownie się odbudował Domów, między którymi wiele kamienic znajduje się Jest w Kazaniu do pięciu tysięcy Cerkwi trzydzieści sześć A klasztorów dziewięć Meczetów ma być dziesięć, lecz te ani budową, ani ogromem nie odznaczają się. Maleńki minarecik wyróżnia je od innych domów. Kazań jest stolicą greckiego metropolity, miejscem władz gubernialnych lecz znaczenie jego głównie podnosi uniwersytet z biblioteką, i obserwatorium założonym 1803 roku przez cara Aleksandra I. Uniwersytet nadaje kazaniowi charakter intelektualnego miasta. Liczba jednak uczących się w nim od czasu ukazu cara Mikołaja, ograniczającego w każdym uniwersytecie liczbę uczniów do 300, jest niewielką. Pomiędzy uczniami uniwersytetu w Kazaniu znajduje się niemało Polaków, którzy pozbawieni wyższych szkół przez Mikołaja w własnej swojej ziemi muszą aż tak daleko udawać się, ażeby przecież nie pogrążyć Polski w nierozdzierzgnioną ciemnotę, jak tego życzy sobie rząd najezdniczy. Nauka jednak wykładana naszym rodakom w obcym języku nigdy nie zdoła zastąpić polskiego wykładu. Brak więc coraz większy ludzi uczonych w naszym kraju. Łatwo się tłumaczy wolą i zgubnymi dla cywilizacji środkami carskiego urzędu. W Rosji jest sześć uniwersytetów. W Petersburgu, Moskwie, Kazaniu, Charkowie, w Kijowie i w Dorpacie, niemiecki. Na tak ogromną przestrzeń i znaczną ludność wysokie te zakłady słabo tylko i powoli mogą rozszerzać krąg oświaty. Tym bardziej, iż car życzy sobie, ażeby uniwersytety nie ludzi uczonych, tylko światłych i wiernych czynowników wydawały. Pomiędzy profesorami moskiewskich uniwersytetów znajdujemy wiele nazwisk polskich. Pomiędzy młodzieżą naszą, która, jak już mówiliśmy, licznie uczęszcza na moskiewskie uniwersyteta, kilkunastu, zauważaliśmy to z boleścią, pracuje na niwie literatury rosyjskiej, wzbogaca ją pracą swoich talentów, i zupełnie, zdaje się, zapomniało o prześladowanej i nieszczęśliwej literaturze własnej ojczyzny. Takie to ma skutki pobyt i nauka pomiędzy obcymi. Car Mikołaj zniósł dwa polskie uniwersyteta w Warszawie i Wilnie, przytem mnóstwo szkół specjalnych, gimnazjów, szkół powiatowych, a nawet elementarnych. Także obecnie zakłady naukowe ani w dziesiątej części nie czynią zadość potrzebie chcącej się uczyć młodzieży. Wykład w uniwersytetach nie jest wolny. Instrukcja rządowa wiąże profesora i kieruje jego wykładem w widokach i celach rządowych. W Moskwie jednak rząd nie tyle stawia przeszkód, i nie tak bardzo tamuje oświatę jak w Polsce. Wierząt dobrze, że światło w narodzie daje mu byt moralny i prowadzi do samodzielności. Stara się więc wszelkimi środkami systematycznie głupić i zaciemniać Polskę. Ta to dążność właśnie najbardziej powinna popychać młodzież naszą do nauki i przekonać ją, Iż obowiązkiem jej jest nie tylko wydobyć z siebie ochotę i poświęcenie się dla nauki, ale nawet stworzenia sobie środków uczenia się Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna